I teraz, jak do tego dojść? Bo to rzeczywiście jest bardzo yy, wspaniała. czy taka Boża rzecz. Widzisz kogoś, kto naśladuje Jezusa. Yy, wiemy, że to nie dzieje się automatycznie. I jak mówiłem o tym malarzu, to właśnie wymaga to z naszej strony tego zajęcia tym. jeśli apostoł Paweł kiedy był puszczony przez wszystkich swoich pomocników i był w sądzie nikogo przy nim nie było to tam nie ma wyrzutu ale właśnie on mówi że nikt nie będzie im to policzony a więc, jak naśladować z tego Pana? Niewątpliwie potrzeba tego, co Pan Jezus powiedział. Kto chce iść za Mną, niech się zawsze samego siebie weźmie swój krzyż i potem idzie za Mną. A więc wymaga to pewnej czegoś z naszej strony. Na pewno to jest tak, w tym Bożym Banku, że jeśli włożę jeden grosz, to Bóg to zwraca pomnożony tysiąckrotnie i te odrobinę zaangażowania Bóg no, wynagradza, czy też potwierdza właśnie swoją mocą. Potrzebujemy mocy, żeby naśladować Pana Jezusa. Nie potrzebujemy mocy, żeby żyć po ludzku. Potrzebujemy mocy, żeby być podobni do Pana. Na pewno, jak ten Piotr, potrzebujemy patrzeć na Jezusa, wyszedł po wodzie i y, zaczął patrzeć na fale, które się wzmagają. Wtedy zaczął tonąć. To sprawa oczywista, ale jednak w praktyce okazuje się, że te oczy tak łatwo y, patrzą na to wszystko, co jest przeciwko. Ale co to oznacza dla Pana który wszystko może. Czy też przykład Szczepana, który patrzył na Jezusa stojącego i był gotów nieściu kamienowanie I gotów naśladować Pana. Dobrze jest prowadzić życie, które można naśladować. W się można by jeszcze i więcej, kim On jest, bo jest i naszym chlebem, czy też i pokarmem, jest tym światłem. Kiedy przyszedł, to ta światłość i ciemność się stykały, że tak można powiedzieć. Przyszedł do tej krainy mroków, do tej ziemi bezwartościowej, w jaką chwilę ocenił który pomagał Salomonowi zbudować się tym. Właśnie tam przyszedł Chrystus, do tej krainy, gdzie mieszkali ludzie, którzy odeszli od zakonu, którzy żyli w grzechach. Właśnie tam ten Mesjasz mieszkał. On jest, to, on jest tym światłem. Ten świat, w który musimy najpierw uwierzyć, jest ciemnością. Dlaczego? Bo nie ma tam Chrystusa. I jeśli my jesteśmy światłością świata, to też to, to światło również możemy i wnieść tam, gdzie Go nie ma. Ale tylko dzięki temu, że Chrystus oświecił nas i nasze wnętrze. A więc Chrystus jest światłością. I Bóg, kto w niego wierzy, nie pozostaje w ciemności.